Koniec książki pod tytułem Iwan IV Groźny Autor Władysław Serczyk Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w listopadzie 1979 roku Czytał Piotr Gasparski Realizacja akustyczna Kazimierz Chudek